Konrad Gliściński jest doktorantem w katedrze prawa cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się problematyką praw na dobrach niematerialnych. Tu Wiki Radio. Słuchacie Radio. O, dobry że Państwo znają się Konrad Liściński i aktualnie przygotowuję taką krótką historię narodzin idei prawa autorskiego i to, o czym będę dzisiaj mówił w zasadzie w drugiej części trochę dotyczy tego tematu i jest w zasadzie pewnym podsumowaniem ciekawej jednej myśli, która Naszła je, kiedy zająłem się tą tematyką. Dzisiaj, kiedy o tym już rozmawialiśmy, kiedy rozmawiamy o prawie autorskim bardzo często mamy do czynienia albo spotykamy się z prawem autorskim albo spotykamy się z prawem autorskim w internecie, mamy bardzo często do czynienia z pewnymi działaniami cenzorskimi. Tak? i To nas bardzo denerwuje. Te działania cenzorskie czasami powodują dość zabawne sytuacje, czasami ma to charakter dosyć artystyczny, kiedy na przykład widzimy taką informację, że this painting is not available o country. Czasami jest to dosyć wkurwiające, prawda? w momencie, w którym chcemy dowiedzieć się czegoś interesującego, ale niestety ze względu na funkcjonowanie pewnych mechanizmów blokujących dostęp do pewnych treści w sposób automatyczny, do pewnych treści niestety nie możemy się dostać, mimo że to tak naprawdę dzieje się wyłącznie przez pomyłkę. Czasami jest to dosyć ironiczne, kiedy próbujemy sięgnąć do jakichś starych tekstów i na przykład widzimy taką informację. Na pierwszy rzut oka widać to absurd. Żeby jakakolwiek osoba albo firma miała wyłączne prawo do drukowania Czerona, Cezara, Liviusza, którzy żyli w jej temu. Nie byłoby w tym nic zabawnego, gdyby nie fakt, że, ten te, że te słowa wypowiedział niejaki John Locke w tekście pod tytułem Liberty of the Press. W tekście, w którym ukazał się w 1694 roku. I w tekście, który obecnie objęty jest ochroną prawna autorską. A czasami ma to charakter niestety medialny, kiedy na przykład jedne, jedne media nie są zainteresowane tym, aby pewne niekorzystne informacje o nich krążyły po sieci i zamiast dziennie, że tak powiem, walczyć ze złymi informacjami na swój temat, to łatwiej jest wystąpić z roszczeniem, że jakiś filmik jest, stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych i doprowadzić do jego zdjęcia. Niestety czasami również tego typu problemy mamy do czynienia na, na, na poziomie lokalnym. I tutaj problem zaczyna być już dużo bardziej poważny. Wyobraźmy sobie sytuację małego miasteczka pod Krakowem, słynnego z pewnych ciastek i jednego bardzo znanego Polaka. I wyobraźmy sobie, że w tym małym miasteczku istnieją dwa portale informacyjne. Wyobraźmy sobie, że jeden portal informacyjny jest portalem, który jest przychylny władzy i drugi portal, który jest tej władzy nieprzychylny. I wyobraźmy sobie sytuację, w której ten nieprzychylny portal chciałby opublikować pewną wypowiedź redaktora naczelnego sprzed wielu lat tego drugiego portalu, w którym to, aha, jeszcze jedno zastrzeżenie, ten nasz redaktor naczelny tego przykryjnego władzy portalu słynie obecnie z tego, że jest bardzo, jego ton ma charakter bardzo moralizatorski, jest bardzo przywiązany do pewnego rodzaju wartości. Wyobraźmy sobie, że ten nasz krytyczny portal chciałby opublikować taką, taki stary, stary tekst naszego redaktora. No i co się wtedy okazuje? Ten taki redaktor zamiast w jakikolwiek sposób walczyć i polemizować ze swoim tekstem sprzed lat, dużo prościej składa zawiadomienie do, pro, do prokuratury na rozpowszechnianie swojego tekstu bez zezwolenia. Prokuratora ze względu na to, że jest to przestępstwo ścigane z urzędu na postępowanie, no i generalnie powoduje konsekwencje w postaci utrudnienia funkcjonowania tej drugiej, temu, drugiemu, temu drugiemu portalowi. To wszystko dałoby się w jakiś sposób wytłumaczyć rzeczywiście nadużywaniem prawa, że w tym momencie nie mamy do czynienia z wykorzystaniem praw autorskich. To wszystko byłoby dosyć wzruszającą historią. Gdyby nie fakt, kiedy zadajemy sobie pytanie, skąd się w ogóle wzięła, skąd się w ogóle wzięła idea praw autorskich. Takich praw naturalnych, przynależnych autorom. No, zawsze na dzień dobry nam uskakują te dwie ustawy, ale żeby zrozumieć tak naprawdę skąd te ustawy się wzięły, musimy się cofnąć jeszcze troszeczkę wcześniej. Oczywiście na samym początku tej historii był gdzieś dróg. W momencie, kiedy pojawia się dróg, pojawia się bardzo silna potrzeba polityczna cenzurowania pewnych informacji. Zarówno Kościół Katolicki, który jest przejęty rozprzestrzeniającą się reformacją, jak i również królowie, którzy nie za bardzo byli zainteresowani tym, aby pewne poglądy polityczne zbyt szybko cyrkulowały wśród obywateli, zauważyli, że mają pewną potrzebę polityczną w tym aby dostęp do wiedzy ograniczyć, Ale po drugiej stronie również pojawiła się potrzeba ekonomiczna. Z tego, co wiemy, średniowiecze to system guild. Gildie to były cechy rzemieślników, które skupiały w sobie osoby umiejące wykonywać pewne czynności i cały trik funkcjonowania gildii polegał na tym, że one zamykały się w sobie dostęp do pewnej wiedzy, uniemożliwiały innym osobom korzystanie z tej wiedzy w taki sposób, aby móc na tym zarabiać. I te dwie potrzeby, ta potrzeba polityczna i potrzeba ekonomiczna zostały połączone w tak zwanym systemie przywilejów. Prawda? Który to system przywilejów został oczywiście oparty o mechanizm cenzury. No I dzięki i, i, i, jaką otrzymaliśmy sytuację? Po pierwsze e, nasze gildie wykonywały czy realizowały interes polityczny króla i kościoła w postaci cenzurowania tekstów, bo to tylko one mogły, tylko przez nie mogły przechodzić teksty, które były publikowane, a z drugiej strony król zapewniał Gildi monopol ekonomiczny na drukowane teksty. No, taki stan rzeczy długo nie mógł trwać. Dlatego, że po pierwsze sama idea monopolizacji pewnej umiejętności powoduje i oparcia modelu na monopolu oznacza wysokie ceny i niewielką ilość dostępu do dóbr. Oczywiście to powodowało gigantyczne niezadowolenie ze strony konkurencji i to do efekcie doprowadziło również do tego, że stał to się problem polityczny. Po drugie, cenzura powodowała gigantyczne niezadowolenie w sferze Politycznej. xvi 17 wiek to okres kształtowania się pojęcia wolności słowa, wrodzenia się w tzw. sfery publicznej. No i do czego to doprowadziło? To doprowadziło nas do oświecenia. Kiedy pojawiło się oświecenie i pojawiły się ruchy przeciwne cenzurze, to te ruchy potrzebowały stworzyć pewien mechanizm, którego celem będzie uzasadnienie wolności słowa. Tak? Trzeba było stworzyć mechanizm, który mówił już nam w ten sposób to nie król może decydować o tym, co ja mówię tylko ja mogę mówić to, co ja mówię ponieważ ja posiadam do, te, do tego, co mówię jakieś prawa, a król tych praw do tego nie ma No, ale to oznaczało likwidację cenzury w momencie, w którym zlikwidowana czy została zlikwidowana cenzura przyzwyczajone do pozycji monopolistycznej gildie traciły bardzo dobry mechanizm utrzymywania swojej pozycji ekonomicznej to doprowadziło do tego, że również gildie potrzebowały poszukać czegoś nowego Potrzebowały poszukać uzasadnienia dla dalszego funkcjonowania swojej pozycji monopolistycznej. No i do czego to nas doprowadziło? No to nas oczywiście doprowadziło do tego, że powstała, to została jakby stworzona, narodziła się retoryka praw autorskich. Tak na dobrą sprawę prawa autorskie, o których my dzisiaj rozmawiamy, i w ogóle myślenie o tym, że autor ma jakieś prawa, to jest wymysł tak na dobrą sprawę londyńskiej Gildii, londyńskiej gildii Drukarzy i Księgarzy, tak zwane Stacjone Skąp i Paryskiej Gildii Wydawców. No, kiedy porównujemy te dwa systemy, Okazuje się, że w systemie przywilejów mamy uzasadnienie w postaci ochrony interesu politycznego władcy i kościoła. Ale mamy cenzurę państwową i monopol ginii. W systemie praw autorskich, który, jak Państwu mówiłem, miał być zaprojektowany po to, aby cenzura zniknęła, mamy uzasadnienie interes autorów. Ale mamy cenzurę rozproszoną, przykłady były na samym początku, oraz monopol podmiotów zarządzających prawami autorskim. Czy to jest paradoks? Czy paradoksem jest, że system, który został teoretycznie w sferze werbalnej, miał tutaj zaprojektowany po to, aby zabezpieczyć wolność słowa i umożliwić pełną, swobodną wymianę myśli, czy to jest pewien paradoks historii, czy może tak na dobrą sprawę jest to dosyć cyniczne zachowanie? Dlatego, że kiedy patrzę się z punktu widzenia historii rozwoju prawa autorskiego, to widać dość wyraźnie, że idea monopolizacji pewnego dostępu do wiedzy i idea zbudowania na tym modelu biznesowego niestety jest bardzo przemyślaną i jednoznaczną jednoznaczną drogą. I to tak naprawdę, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, o czym będzie troszeczkę więcej w mojej książce, to jest pytanie, czy my dzisiaj możemy stworzyć jednak taki system, który będzie tak naprawdę zabezpieczał te interesy twórców, o których teoretycznie mówimy, a praktycznie ich nie realizujemy, a który jednocześnie będzie zabezpieczał wolność słowa w sposób rzeczywisty. Dziękuję bardzo. Tu Wiki Radio.